Realpolish.pl, Your Polish Language Online Resource. Witam, słuchacie podcastu Realpolish.pl. Dzisiejsza audycja ma tytuł Motywacja to klucz do sukcesu. Witam, za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Dziś mam zamiar porozmawiać trochę o motywacji, o psychologii sukcesu. Z moich doświadczeń wynika, że większość ludzi ma kłopoty z nauką języków nie z powodu złych lekcji złych materiałów. Te rzeczy są oczywiście ważne, ale kłopoty uczących się wynikają z ich psychiki. Ostatnio, ucząc się angielskiego, dużo słuchałem, co mówi Tony Robbins. Tony Robbins to trener, wykładowca, osoba, która wie bardzo dużo o motywowaniu ludzi. Tony Robbins mówi, że sukces to w 80% nasza psychika. Myślę, że to prawda. 80% to nasze nastawienie, nasza psychika, a 20% to metoda nauki. To w jaki sposób się uczymy. 20% Naszego sukcesu w nauce języków zależy od książek, jakich używamy, od nauczyciela, od tego, w jaki sposób się uczymy. Wszystko to jest ważne, ale 80% zależy od motywacji. Zależy od tego, jak podchodzisz do nauki. Widzę to wśród osób, które używają moje kursy. Ci, którzy są nastawieni pozytywnie, entuzjastycznie, ci zawsze uczą się dużo szybciej. Natomiast ci, którym nie udaje się, poddają się szybko i ci mają przeciwne podejście, mają negatywny sposób myślenia, mają niską motywację. Są nastawieni pesymistycznie. Uważają, że język polski jest bardzo trudny, w zasadzie nie jest im potrzebny i szybko przerywają słuchanie, przerywają naukę. Nie mają entuzjazmu. Oni tak naprawdę nie lubią polskiego. Chciałbym wam pomóc uczyć się języka polskiego, i dlatego postanowiłem przygotować kilka podcastów o tym, jak pobudzić w sobie ciekawość, jak motywować się do nauki, tak żeby być coraz lepszym, żeby mieć ciągle silniejszą motywację, większą chęć do nauki i wreszcie, żeby zacząć mówić po polsku. Te wszystkie rzeczy nie są związane bezpośrednio z nauką języków, ale te wszystkie rzeczy pomagają nam w nauce języków, pomagają nam w silniejszej motywacji. Jest wiele źródeł, które mówią o tych sprawach. Doktor Steven Crashen jest jednym z z najważniejszych naukowców, którzy zajmują się metodami nauki języków. Dr Steven Krashen mówi, że czynniki psychologiczne są równe lub nawet bardziej istotne podczas nauki języków niż sama bezpośrednia nauka. Właśnie psychika decyduje o tym, kto dochodzi do celu? Kto w końcu zaczyna mówić w obcym języku? Nasze emocje, nasze uczucia są tak samo ważne jak metoda, którą używamy do nauki języków. Musisz użyć całego ciała, całej podświadomości. Powinieneś czuć się Szczęśliwym, zadowolonym Gdy uczysz się Polskiego Jesteśmy przyzwyczajeni ze szkoły Że gdy uczymy się Języków Nie jesteśmy zadowoleni Czujemy się źle Boimy się Jednak gdy uczysz się Samemu Powinieneś czuć Zadowolenie Powinieneś czuć przyjemność Z nauki Dzięki temu nie tylko czujesz się lepiej, ale również dużo szybciej się uczysz. Lepiej rozumiesz, lepiej mówisz, zapamiętujesz więcej słów, masz lepszą wymowę. W następnych podcastach opowiem Wam więcej o różnych metodach, o tym jak czuć się lepiej, gdy uczycie się polskiego ale już od teraz, już od dziś możecie zacząć robić coś, co pomoże Wam czuć zadowolenie podczas nauki. Oto plan, oto co można zrobić, aby wzrastała nasza motywacja, aby być coraz lepszym i uczyć się coraz szybciej. Gdy rano wstajesz z łóżka, zanim zacznie słuchać Jakiejkolwiek lekcji polskiego Powinieneś poczuć się Naprawdę dobrze Powinieneś poczuć wielkie Zadowolenie, wielką chęć Do nauki Jak to zrobić? To proste, możesz włączyć Muzykę taką Którą lubisz Taką, która wprowadza cię W doskonały nastrój Zanim zaczniesz Słuchać czegoś po polsku Uśmiechnij się Poruszaj się. Poczuj się świetnie. Dopiero wtedy zacznij słuchać czegoś po polsku. Ja oczywiście polecam historyjki po polsku. Historyjki z pytaniami i odpowiedziami. Te historyjki są zaprojektowane tak, abyś słuchając ich miał dużo powtórzeń. Tam są łatwe pytania po to, żebyś mógł bez zastanawiania się odpowiadać na nie po polsku. Nie chcę, żebyś tłumaczył je w głowie na swój język, tylko żebyś automatycznie odpowiadał na pytania po polsku. Tłumaczenie na swój język to bardzo zły nawyk, dlatego zadaję dużo łatwych pytań, a twoim zadaniem jest na nie szybko odpowiadać. Jeszcze jedna ważna sprawa. Nie staraj się zapamiętywać niczego Po prostu słuchaj i odpowiadaj Nie analizuj niczego Wszystko stanie się automatycznie Zobaczysz, język polski sam wejdzie do twojej głowy Ważną rzeczą jest utrzymanie energii ciała na wysokim poziomie Dlatego ci, którzy słuchają historyjek w czasie biegu W czasie spaceru lub jazdy na rowerze mają bardzo dobre rezultaty. Możesz użyć odtwarzacza MP3 i słuchać historiek podczas ruchu. Ostatnia ważna sprawa na dziś to powtórki. Ważne jest robić wiele, wiele powtórek. Wiem, że to jest trudne słuchać tego samego wiele razy, ale... To jest jedyny sposób, aby uczyć się głęboko. Nawet jeśli historyjki są dla ciebie bardzo łatwe, powinieneś słuchać tej samej historyjki wiele, wiele razy. Powinieneś słuchać każdej historyjki tak długo, aż zaczniesz rozumieć wszystko automatycznie, bez żadnego wysiłku. Zatem... Pamiętajcie, zanim zaczniecie słuchać historyjek po polsku, proszę uśmiechnijcie się. Bądźcie zadowoleni, pewni siebie i bardzo proszę słuchajcie historyjek wiele, wiele razy. Na dziś to już wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, proszę zadawajcie je w komentarzach. Czekam na wasze komentarze. Ściskam was. Bardzo mocno. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl